Jesteście w Kieczpałdzie, troszeczkę się patrzyliście już dzisiaj w obraz Matki Bożej Kieczpałckiej. No jak się Wam podoba? Ja też właśnie oglądałem różne obrazy, no i tu, i w kraju, i za granicą. Ale tak przyznam się szczerze, że tak pięknego obrazu to nie, nie sposzczególnie gdzie tam Naprawdę Matka Boża taka miła, taka serdeczna, tak z Panem spogląda. Taką na, na lewym ramieniu trzyma Pana Jezusa, a prawą rączką wskazuje, to jest mój syn. No a Wasz odkupiciel. A Pan Jezus podnosi rączkę do góry w kierunku Matki Boskiej i mówi, a to jest moja mama. No tak, bo jest matką syna Bożego, ale jest i naszą matką, bo jak wiemy na Golgocie na kalwarii, w tej ostatniej chwili, kiedy Pan Jezus ubierał na krzyżu, przypomniał sobie te słowa, które kiedyś wypowiedział na ziemi palestyńskiej: Nie zostawię Was samych. I Pan Jezus dotrzymał tego słowa, bo rzeczywiście został z nami w Eucharystii pod postacią chleba, a tutaj na kalwarii oddaje nam swoją ukochaną matkę w osobie św. Jana, głuchomego ucznia, oddaje nam wszystkim swoją matkę. Synu, oto matka Twoja, matko, oto syn twój. No i budzi się teraz pytanie, no dobrze, ale kto taki piękny obraz namalował? No i niestety ja wam też nie mogę odpowiedzieć. No właśnie, jak chcieliśmy wiedzieć. Wiem tylko tyle, że obraz ten został namalowany w XVI wieku przez malarza, pochodzącego z Poznańskiego, ale dokładnej miejscowości nie znamy, tylko że z tamtych okolic. I już pod koniec XVI wieku ten obraz już tutaj był w A Natomiast jakimi drogami, to nie ma też tak dokładnie. Ważne jest to, że jest. I wierni, którzy tu przychodzili, wpatrywali się w ten obraz, no i wypowiadali przed Matką Bożą swoje troski, swoje zmartwienia, kłopoty różne, jakich to mamy na co dzień nie mało. I prosili Matkę Bożą o wsparcie, o pomoc, o pośrednictwo. I co jest ważne, uzyskiwali te łaski, a nawet, jak zanotowały kroniki parafialne, pod koniec XVI wieku były już i cudowne uzdrowienia, tu właśnie w a w XVII wieku do Józef przychodziły pielgrzymki jako do sanktuarium łaskami, cudami słynącego obrazu Matki Bożej. I obraz ten przez to, że wierni upraszali tutaj łaski potrzebne dla siebie. Jak mówiłem, już wyobrażali też i dla drugich. No i były już i cudowne uzdrowienia. Obraz ten uzyskał chwałę koronacji i został ukoronowany papieskimi koronami, ale aż dopiero w roku 1967. A głównym koronatorem tego obrazu był nieżyjący już prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński, a współkoronatorem, chyba się już uśnacie, też już nieżyjący, Jan Paweł II, a wtedy jeszcze jako metropolita krakowski Karol Wojtyła. I na tę uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej przybyło tutaj do Kieczwałdu z różnych stron Polski. Byli też i z zagranicy, nie liczni, wprawdzie, ale byli. No ale ile tam mogło być w tych trudnych czasach, bo tak jak wiemy, komoda. No już nie będę was wypytywał, bo szkoda czasu. Powiem otwarcie, około 200 tysięcy wiernych. No to sobie możecie wyobrazić, jaki był obraz Kieczwałdu. Wszystko to, co widzieliście tam od źródełka, całe te pola, pod lasem i w lesie i tutaj wszystko wypełnione wiernymi. Ale to jest ważne, to też trzeba podkreślić, że mimo tak licznego napływu wiernych, a nie doszło do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, czy zachorowania kogoś, a nawet zasłabnięcia. Chociaż mieliśmy umówionych lekarzy i pielęgniarki i one czuwali pod takimi namiotami. Tam co 100, co 150 metrów, no bo trzeba było się przygotować na wszystko. Kiedy parę dni później po tej uroczystości koronacji zrobiliśmy takie spotkanie, no i było takie podsumowanie tej uroczystości. I wszyscy, którym zostało zlecone jakieś tam zadanie do wykonania podczas tej uroczystości, no to się wypowiadali, jak się udało, jak poszło. No i pamiętam, że wtedy i lekarze i pielęgniarki wyraźnie oświadczyli, że no tym razem myśmy nie mieli żadnego kłopotu. Bo nikt nie zachorował, a nawet nikt nie zasłabnął. No jedna tylko z pielęgniarek podnosi rączkę do góry i mówi no do mnie zgłosiło się parę osób, żeby im dać zastrzyk, bo na cukrzycę chorują. No ale to ten zastrzyk przyjmują i w domu. I moi drodzy, co, co pamiętam, z tej uroczystości taka była miła, słoneczna, spokojna, atmosferyczna pogoda. Bez jakiegoś upału, bez wichrów. I co się jeszcze dało e, zauważyć? To pamiętam po dzień dzisiejszy. Ta pogoda ducha z jaką pobożnością, z jakim naprawdę uszanowaniem przyszli ci ludzie tutaj do Kieczwałtu. Jak ładnie śpiewali, jak się ładnie modlili to to naprawdę się czuło, że przyszły dzieci do matki. I obraz ten, jak już zauważyliście, jest odsłaniany rano o godzinie siódmej tuż przed mszą świętą i cały dzień jest odsłonięty, a to właśnie w tym celu, ażeby wierni, którzy tu przychodzą, czy jako osoby prywatne, czy jako rodziny, nieraz przejeżdżają samochodami, no że jako pielgrzymi, żeby mieli okazję ukręknąć przed tym obrazem, spojrzeć, pomodlić się i dopiero wieczorem, no teraz jeszcze, ponieważ no i już właśnie pielgrzymki już napływają, już ale to jeszcze nie jest sezon największy. Teraz dopiero się rozpocznie. No są dni, że nieraz mamy i 14 i 17 pielgrzymek na dzień, to jest dużo, nie? Tak. Więc teraz jeszcze do końca, e, chyba do niedzieli, na pewno będzie jeszcze, jeszcze dalej jeszcze za, e, zasłaniany obraz wieczorem po Świętej. A później już w miesiącu maju już jest zasłaniany o godzinie 21:00 tak zwanym Apelem Maryjnym, tak jak w Częstochowie. No to tyle, co chciałem wam powiedzieć o obrazie łaskami cudami słynącym Matki Bożej Gieczwałckiej. A teraz znów chciałbym powiedzieć Wam coś o drugim wydarzeniu, które właśnie tu miało miejsce w Gieczwałcie, a w tym roku już będziemy obchodzili 133 lat. Co to jest? Co tu było? Objawienie, Objawienie się Matki Bożej. Matka Boża własną stopą stanęła na tej ziemi warmińskiej, tu właśnie w Gieczwałcie, na klonie obok kościoła. I co jest ważne i przemawiała w języku polskim. No, ale musimy się cofnąć teraz do historii i przypomnieć sobie, że 130 lat temu to na tych terenach to co tu było? Zabór, o właśnie, Zabór Pruski, Bismarck, Kulturkampf. A w związku z tym była walka i z polskością, walka z religią i walka z kościołem. I chociaż tutaj mieszkali Warmiacy, Polacy, bardzo porządni ludzie. Ich katolicy, to ten reżim pruski posuwał się do tego stopnia, że najpierw zabroniono uczyć dzieci w szkole po polsku. Germanizacja. Później dobrali się i do kościoła, do księży. Zabroniono głosić kazań, odprawiać nabożeństw w języku polskim, a ksiądz, który się nie dostosował do tych zarządzeń, to był na razie był ostrzegany. Uważaj, uważaj. Potem płacił grzywne, a jeżeli się to jeszcze któryś raz powtórzyło, wtedy już coraz i do więzienia. No i jak wiemy z kronik parafialnych, poszczególnych parafii tej diecezji warmińskiej, to kilkudziesięciu księży właśnie było zaresztowanych, a kościoły zamknięte. Parafialnie nie mieli księdza, byli jak ci, jak te owieczki bez pasterza. Nic dziwnego, że był płacz, lament, no bo chrześcijanie, no jak, jak, jak to żyć? No i jakby dla pocieszenia tego narodu polskiego, tutaj tak utrudzonego, umęczonego, przychodzi Matka Najświętsza, objawia się tu, w Kierczwałdzie, jak już wspomniałem, na klonie i przemawia w języku polskim. A to było znów tym ostrym, ognistym mieczem na te władze polskie, które walczyły z polskością. Roboczem w tej parafii był wtedy ksiądz Augustyn Wajszel. Jak Wajszel? To jakieś takie niepolskie. Tak, bo on był Niemcem. Ale też i świetnie umiał po polsku i był bardzo życzliwie nastawiony do tych warmiaków, do tych Polaków tu mieszkających. I chociaż nie wolno było głosić kazań ani odprawiać nabożeństw w języku polskim. On był taki uczulony, tak, szedł na rękę tym barmiakom, że zanim rozpoczął jakieś nabożeństwo w kościele, przeszedł się po kościele, popatrzył po jednej stronie w ławkach i po drugiej, a sami barmiacy, no to się już ich bał. to już odprawiał po polsku, a jeżeli zauważył kogoś obcego, a tak się to myślał, że może być jakiś kapuś, no bo i tacy też tu przychodzili no to wtedy już odprawiał po niemiecku. A dzieci uczył religii po polsku tylko, że przy zamkniętym kościele. A to dlaczego? Czyżby mu dzieci uciekały? Nie, tylko ta obawa, żeby jakiś donosiciel nie nacisnął na klamkę, włożył ucho, a po polsku uczy i doniósł do władz pruskich i znów byłby karany. I tak zresztą kilkakrotnie był karany ich grzywną, a nawet siedział ich we więzieniu łącznym. I to było 27 czerwca 1877 roku. Ksiądz proboszcz urządził egzamin dzieci do pierwszej Komunii Świętej w kościele. Ale że te dzieci tak pięknie odpowiadały z religii. A jak to księdza ucieszyło to w takich trudnych warunkach dnia. Ja się podpisuję pod tym, bo przez tyle lat uczyłem za komuny i w wiejskich parafiach i, i w mieście, no w różnych warunkach. Nieraz to rzeczywiście, to już nie nadawało się na salkę katechetyczną. To była tam radę, ale, a nieraz i jak na wsi, to pod Gruszą, gdzieś tam pod Japonią, jak lat wiosną, jesienią. Ale pamiętam, jak te dzieci tak się garnęły do Boga, do religii, to mi to pozostało w pamięci do dziś. Dlatego też i nie dziwię się, że w tych trudnych warunkach, a te dzieci tak pięknie odpowiadały z religii, ksiądz proborwajszel tak się bardzo ucieszył. No i pochwalił je i mówi, dzieci kochane, pięknie umiecie. Wiem, że dobrze przygotowane jesteście do pierwszej spowiedzi i do pierwszej komunii świętej więc zostajecie dopuszczone. No to dzieci właśnie jak dzieci, no, bo ucieszone, takie rozamielone, no, że, że są dopuszczone do pierwszej spowiedzi, buzie się im poszerzyły, bo się uśmiechnęły i kiedy ksiądz im otworzył te główne drzwi w kościele, one szybko pobiegły, hurra, do domu, żeby się pochwalić, no, przed rodzicami, że zdały egzamin, że są dopuszczone. No, godzina była gdzieś 19. No ale w czerwcu to wiemy przecież jest jeszcze jest kawał dnia. No, ksiądz proboszcz został jeszcze w kościele. Prawdopodobnie przygotowywał sobie coś do mszy święty już na następny dzień. Dzwonili na Anioł Pański. No i po jakichś minutach wychodzi na zewnątrz ksiądz. Zamyka te główne drzwi na klucz. Odwraca się. I aż go cofnęło. A cóż takiego? A jak zauważyliście tylko tych grobów, trzech grobów, jak się idzie do kościoła, tam jest taki duży krzyż drewniany, duży krzyż misyjny. I właśnie na tym miejscu on zauważył dziewczynkę z tej grupy pierwszokomunijnej. Nazywała się Justyna Szafryjska. Miała 13 lat. No Przekonuję, jak dzieci były opóźnione. Tylko, że księdza proboszcza zdziwiła ta jej postawa. Ona tak stała, rączki miała tak podniesione z jednej i z drugiej strony, aż na główkę, czyli wpadła jakby taki zachwyt. I ta uginała się na baluszkach i zapatrzona była właśnie w to miejsce, gdzie tam jest obecnie kapliczka. A po prawej stronie tej kapliczki rosło drzewo klonowe. I ona taka zapatrzona tam, no zdziwiło to księdza proboszcza, no taka postawa, no każdego by zresztą zdziwiła. I mówi Justynka, a czemuż ty nie do domu? Też koledzy, koleżanki już dawno pobiegli, a ty tu jeszcze ślęczysz? No i co ty tam baczysz? No co tam widzisz? Ona się wtedy ocknęła i mówi, ach proszę księdza, co ja nie widzę? A co? Co tam widzisz? A taką przepiękną panią, która siedzi na perłowym tronie i tak się mile do mnie uśmiecha. Ani na drzewie? No coś ty. Jak się tam wkraboliła? No bo wiecie, gdyby się Matka Boża objawiła w kościele przy ołtarzu, no to nie byłoby zdziwienia. No, ale na drzewie, no nie wypiąc, no ale jakoś nie mógł sobie tego w główce Ale po chwili rozważył i mówi, Justynka, to zapytaj się tej pani, co ona jest za jedna. I Matka Najświętsza odpowiedziała, ale nie księdzu proboszczowi, tylko Justynce. Ja jestem Najświętsza Maria Panna, Niepokalanie Poczęta, Matka Różańcowa, A przychodzę z nieba. Ach, to Matka Boża, tu się wzruszył. Justynka, to jeszcze zapytaj się tej Pani, Czego ona od Ciebie, czy od nas, jako, o, jako od parafian, Czego ona sobie życzy? I Matka Najświętsza wyraziła pierwsze życzenie, w pierwszym dniu objawień. Chcę, abyście codziennie odmawiali różaniec. To było pierwsze życzenie Matki Bożej. No i muszę wam to powiedzieć, zresztą byliście już, już tutaj świadkami, że codziennie, przy mniejszej i większej liczbie wiernych, ale codziennie odmawiamy cały różaniec, rano część radosną, w południe bolesną, wieczorem chwalebną. A teraz, jak Ojciec Święty ustanowił tajemnicę światła, to znów czwartki wykorzystujemy do odmawiania tych tajemnic światła. Rano, w południe i wieczór. No, ksiądz stał taki zadumany. No, bo i było się nad czym naprawdę zastanowić. A dziewczynka w dalszym ciągu rozmawiała z Matką Bożą. Czego nie słyszał ksiądz probosz, a nie był głuchy. Ale... Ale widział, że ona rozmawia. No i przyszedł taki moment, że ta dziewczynka, Justynka, tak się pięknie uśmiechnęła, tak się nisko pokłoniła i zwróciła się do księdza proboszcza i mówi, księże proboszczu, Matka Najświętsza powiedziała, że będzie tu przychodzić przez dwa miesiące i będzie się ukazywać codziennie, ale najpierw musimy odmówić różaniec. Ksiądz Prawosz jeszcze się bardziej zdziwił. No nie tym, że trzeba różaniec odmawiać, tylko właśnie tym wydarzeniem. Prawda? I taki był zadumany, zamyślony, no a dziewczynka widocznie spełniła już polecenie Matki Bożej, wykręciła się na piętkach i pobiegła już sobie do domu, do rodziców. A tam bo opowiadała rodzicom, rodzeństwu, no, w bliskim sąsiedztwie. Na drugi dzień znów poszła do szkoły. Zaczęła opowiadać to, to widzenie Matki Bożej. O ty, jakie zdziwienie. Wszyscy koledzy, koleżanki ze wszystkich klas biegli się koło niej. I co Ty opowiadasz? Kogo Ty widziałaś, Matkę Bożą? I Ty z Matką Bożą rozmawiałeś? No, zdziwienie wielkie. A najbardziej w szkole to właśnie dziwiła się jej koleżanka, taka wiecie od serca. Ona po tym egzaminie poprzedniego wieczoru pobiegła razem z kolegami, z koleżankami do domu, do rodziców, a tu w szkole dowiaduje się takich ciekawych rzeczy. Oczywiście to nie była zazdrość, tylko podziw. Jaka szczęśliwa ta Justynka, że ona Matkę Bożą widziała i że ona z Matką Bożą rozmawiała kiedy Justyna opowiedziała to widzenie, jak Matka Boża pięknie wyglądała. Jeszcze takiej pani nigdy nie widziała, takiej pięknej. No i że będzie tu przychodzić przez dwa miesiące, będzie się ukazywać codziennie, ale najpierw musimy odmówić różaniec. O dzieci, jak to usłyszały, takie przejęte. Po skończonych lekcjach szkolnych, gdy udało się do rodziców, do domu, tam poopowiadały, no jeszcze tam w bliskim gdzieś sąsiedztwie, to już 28 czerwca o godzinie tak gdzieś 17 to zebrało się tu pod kościołem wokół tego drzewa klonowego spora gromada ludzi. No jedni to wiecie, trochę przyszli tak z ciekawości, a co tam te dzieci mówią, a co one tak lepią, a czy to zresztą prawda? A drudzy, no, przyszli z pobożności, z różańcem w rynku, i na klęczkach odmawiali Różaniec. A na pierwszym planie uklękła właśnie ta Justynka, wizjonerka, a obok niej tak się przytuliła ta jej koleżanka Basia Samulowska. Po odmówionym Różańcu, o dziwo, widzenie Matki Bożej ma, ale już nie tylko Justynka. Widzenie ma i Basia Samulowska. I oni, one są tymi dwiema wizjonerkami. Od 28 czerwca aż do 16 września, a wszystkich obiad Matki Bożej w Wietrzwałdzie było 160. Matka Boża objawiała się dwa, a nie raz i trzy razy dziennie, ale zawsze po uprzednio odmówionym różańcu. No i teraz w następnych spotkaniach z Matką Bożą, no dzieci już ośmielone widokiem Matki Bożej z taką radością, Biegły tutaj pod to drzewo klanowe, jeszcze zachęcały innych ludzi. No i z, z, zebrało się dużo ludzi, odmawiali różaniec. Po, swoim, po ukończonym różańcu dzieci zwracają się do Matki Bożej. Tak, Matko Najświętsza. A czy księża wyjdą z więzienia? I czy powrócą do swoich parafii? No tu ksiądz był, jeszcze w paru innych parafiach był, ale wielu innych nie było, byli uwięzieni. No dzieci słyszały to, bo to ludzie opowiadali o tym i one ten ból tych ludzi wyrażają przed Matką Bożą. I Matka Najświętsza pociesza ich i mówi Księża wyjdą z więzienia i powrócą do swoich parafii, ale odbawiajcie różaniec. A Matko Najświętsza, a co robić? Tu jest tyle takich ludzi, co do kościoła nie chodzi. No, czyli bezbożnictwo, bez wiary. A są i tacy, co piją, no żeby też oranżady, Ale oni pili tą wysoką procentówkę. No i one jako dziewczynki, czy szły ze szkoły, czy gdzieś przez wioskę, no widziały tych panów, nie ochloików, jak, jak się chwiali na nogach. I przecież wiedziały, że przecież to jest grzech, że to jest obraza Boga i dlatego wyrażają ten ból przed Matką Bożą. I Matka Najświętsza daje taką radę – pokutujcie, przepraszajcie za nich Boga i odmawiajcie różaniec. 9 lipca Matka Najświętsza wyraziła drugie życzenie, a żeby obok tego drzewa klonowego, na którym się Matka Boża uchwybała, żeby zbudować kapliczkę. A w tej kapliczce, żeby umieścić figurę niepokalanej. No wiemy, jakie były czasy wtedy. Nie wolno było nic bez zezwolenia władz pruskich, nawet na terenie kościelnym, ani nic zbudować, ani nawet przebudować. No odnośnie budowy tej kapliczki, no władze pruskie wiedziały, bo ludzie szeroko o tym opowiadali. Ale one się nic nie odrzucały, po prostu zamilkły. No jak tak, to, to w ciemno zaczęli budować tę kapliczkę. I kiedy już byli w trakcie budowy tej kapliczki, no przypomnieli sobie życzenie Matki Bożej, wyrażone przez dziewczynki, że w tej kapliczce ma być umieszczona figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. No dobrze, no ale gdzie taką kupić? U kogo taką figurę zamówić? Ja się nie dziwię, bo jak była walka z Kościołem, walka z religią, to był też informalny zakaz produkowania na tym terenie takich świętości. No i teraz problem, trudność. No co robić? Jak tutaj spełnić życzenie Matki Bożej? I tak po odmówionym różańcu ludzie jedni płaczą, drudzy lamentują. Jak tu spełnić życzenie Matki Bożej? I wtedy zjawia się nagle mężczyzna, ja myślę, że przez Boga przysłany, który zwraca się do niej, a wy czemu płaczecie? Co wam jest? Na co chorujecie? Co was boli? Popatrzyli na niego, nabrali do niego jakiegoś takiego zaufania i mówią, a no wie pan co? Bo Matka Najświętsza, jak tu się objawiła, objawia się w Gietrzał, gdzie to wyraziła przez dziewczynki życzenie, żeby tu obok tego drzewa klonowego zbudować kapliczkę, a w tej kapliczce, żeby umieścić figurę Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. No a my naprawdę nie wiemy, gdzie taką kupić i gdzie taką zamówić u kogo. I on ich wtedy uspokaja i mówi cicho, spokojnie, nie płaczcie. Ja znam takiego artystę, rzeźbiarza, tylko że on mieszka w Monachium, w Niemczech. Tak, no a czy by Pan mógł, czy by pan mógł zamówić, mógł pośredniczyć w, w zamówieniu tej, tej figury? Tak, no i rzeczywiście przez pośrednictwo tego człowieka zamówiono tę figurę w Monachium u tego artysty. I kiedy już figura była zamówiona, kapliczka była w budowie, Matka Najświętsza zapowiada, że poświęcenie tej kapliczki ma się odbyć 8 września, a to jest święto narodzenia Matki Bożej. Tylko, że do dziś nie wiemy, co się stało, co była za przeszkoda. Nie dostarczono przed 8 września tej figury z, z Monakiem. No, no nie wiemy do dziś nie. I wtedy Matka Boża zmienia program i zapowiada, że 8 września w godzinach popołudniowych pobłogosławią źródełko tam pod lasem. No, teraz to ono jest obudowane już i tak. A przedtem to normalnie woda pulsowała tak z, z gruntu, z łąki. Tak 35 do 40 cm. I Matka Najświętsza zapowiadając, że pobłogosławi to źródełko, to wytłumaczyła dlaczego ażeby chorzy, którzy tu będą przychodzić i będą czerpać tę wodę, będą ją pić, czy będą się nią obmywać, ale jeżeli będą ufać Bogu i będą się modlić, aby mogli uzyskać zdrowie. No nie było wtedy takich środków przekazu jak to dzisiaj komórki, perlik, perlik, per, per, nie? <grystanie> <grystanie> tak, telefony, telewizja, radio, a wtedy co tam? ale ustnie jedni drugim przekazywali tę wiadomość i na 8 września w godzinach popołudniowych zebrało się tam koło tego ziołdełka, koło ko, ko tej wody tryskającej z ziemi. No nieprawdopodobnie. Około 50 tysięcy ludzi. No coś podobnego. No i wszyscy na klęczkach odmawiali różaniec. Po odmówionym różańcu śpiewali litanię do Matki Bożej i podczas śpiewania pod Twoją obronę po polsku. Nagle wszyscy zobaczyli w powietrzu taki przepiękny obłok, takie nieznane światło, a w tym świetle zobaczyli tylko rączkę, rękę, subtelną niewieścią, rękę, która kreśliła znak Krzyża Świętego, tak jak ksiądz błogosławi wiernych na zakończenie Mszy świętej. To widzieli wszyscy. Natomiast te wizjonerki Justyna i Basia to widziały Matkę Bożą tam przy źródełku, tak samo jak widziały ją tu na klonie przy kościele. No wszyscy, którzy zobaczyli tę dłoń błogosławiącą, no a przecież wiedzieli, że to jest ręka Matki Bożej, to ukłonili się twarzą aż do ziemi. I za parę dni dos później dostarczono też z Monachium i tę figurę. No a jak mówię, do dziś dnia my nie wiemy dlaczego się opóźniło, nie znamy przyczyny. I kiedy rozpakowano tę przesyłkę tu na plebanii, no to najpierw zaproszono te dziewczynki, Justynę i Basie, no żeby one pierwsze, żeby się przyglądnęły tej figurze i żeby się wypowiedziały na temat tej figury. Czy to taka babysła figura, czy im się podoba, czy nie. No i tu jest ciekawostka, bo. Te dziewczynki jak przyszły na plebanie, zobaczyły tę figurę, to jest ta sama, która tam jest w tej kapliczce. Widzieliście ją już może? Nie jeszcze? Nie, nie. nie widzieliście. To jutro się dobrze przyglądniecie. Bardzo piękna figura. Ale one jak zobaczyły tę figurę tutaj na plebami, takie wielkie oczy zrobiły, takie napuszyły się i zaczęły kręcić główkami. No, znak niezadowolenia. I zacząłem mruczeć, bo jak niepodobna jest ta Pani do tej, z którą my rozmawiamy. No, ktoś z Was może się zdziwić. Ja się nie dziwię. Bo jak one widziały Matkę Bożą rzeczywiście, tak jak Matka Boża cieszy się szczęściem nieba, o której przecież sam Pan Bóg w Piśmie Świętym, w Księdze Pieśni nad Pieśniami, rzecz pięknie się wyraża. O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja no to jakiś tam artysta, malarz, czy rzeźbiarz potrafi taką piękność wyrazić. Ale Matka Najświętsza pochwaliła, że piękna jest ta figura i że ładna jest kapliczka. I to było 16 września. Ostatni dzień objawy Matki Bożej i dzień poświęcenia tej kapliczki i tej figury. I wtedy Matka Najświętsza daje jeszcze jedno przyrzeczenie. A żeby chorzy którzy tu będą przychodzić, żeby przynosili ze sobą lniane płótna i żeby je wykładali na tę kabliczkę, no i żeby się modlili, uchwali Bogu, a później te pocienka zabierali ze sobą i przykładali na chore miejsca. Będą uzdrowieni. Właśnie, jakie to wszystko proste. Takie się wydaje zwyczajne, ale zauważyliście, że tak odnośnie tej wody z cudownego źródełka, jak i tych łódzienek z kapliczki objawień, Matka Boża wyraźnie się zastrzega: Niech najpierw ufają Bogu, a więc głęboka wiara i modlitwa, a później <grym> rozpożywanie tej wody, czy obmywanie chorych miejsc, czy przykładanie tych łódzienek na chore miejsca. W tym ostatnim dniu, 16 września, Matka Najświętsza wypowiedziała jeszcze te przepiękne słowa, które tak często powtarzamy wiernym. Nie smućcie się, bo ja jestem z Wami i ja zawsze będę z Wami. Ileż tu jest nadziei, ileż tu jest ufności w tych słowach. A muszę Wam powiedzieć, pracując tu już ileś lat, w Kieczwałdzie, obserwując to, te, całe te wydarzenia wszystkie i te cudowne uzdrowienia, że Matka Najświętsza dotrzymuje tych słów do dziś. I jest tutaj w szczególny sposób i pomaga wszystkim, którzy się do niej zwracają i ją o przyczynę proszą. Jak rzecz pięknie te słowa Matki Bożej wyjaśnia święty Bernard, ten wielki czciciel Matki Najświętszej, który mówi nigdy nie słyszano, żeby ktoś uciekał się do Matki Najświętszej i ją o przyczynę prosił i żeby nie został wysłuchany. A moi drodzy, dowodem tego są liczne łaski jakie wierni upraszają tutaj przez stawiennictwo Matki Bożej. Są te cudowne uzdrowienia, a więc duchowe, jak powrót do wiary świętej, jak wyzwolenie się na przykład ze znałogu alkoholowego. Boże kochany, ileż tu jesteś? No nie licząc już inne uzdrowienia, inne choroby. To jest bardzo dużo to jest bardzo dużo. Ja tylko Wam powiem tyle, nie dla pochwałki, broń Boże, bo jestem tak wdzięczny Matce Bożej, ale przez ten czas, jak tu pracuję w Bierzwałdzie, to miałem szczęście. U poczytuję sobie to za łaskę, że byłem świadkiem przeszło 45 cudownych uzdrowień. Wiecie, jakie to są wydarzenia? Jakie to są? No, bo powiem Wam jedno czy drugie, bo wszystkich się nie da, ale opowiem Wam. No więc yy, objawienia skończyły się 16 września. Już się więcej nie powtórzyły. Ksiądz probosz Wajszel, chociaż był bardzo pobożnym kapłanem, jednak Matki Bożej nie widział. I Matka Bo Boża do niego nie przemawiała. Ale wszystko, co Matka Boża mówiła do dziewczynek, one zaraz po objawieniach przychodziły do księdza i wszystko na bieżąco mu przekazywały, a on wiernie wszystko spisywał i przekazywał księdzu biskupowi barmińskiemu. Skoro się już skończyły objawienia, ksiądz proboż w porozumieniu z księdzem biskupem sprowadzili tutaj do kształtu komisję. A po co? Bardzo mądrze zrobili, że jak się mówi na gorąco uchwycili na sprawę. To no kto to był w tej komisji? Ano byli księża uczeni profesorowie, teologzy, byli psycholodzy i byli lekarze. No i teraz najpierw no, księża z punktu widzenia teologicznego wypytywali te dziewczynki o te objawienia, jak co tego. A one chociaż były przesłuchiwane osobno, każdą osobno, jednymi i tymi samymi słowami zeznawały. A to świadczy o prawdziwości objawień. Później znów psycholodzy taki pod, pod różnych szarpanych słów chcieli je troszeczkę tak podrażnić, no, żeby się przekonać, czy one są psychicznie zdrowe. I później jeszcze lekarze przebadali je pod względem fizycznym, no, żeby sprawdzić, czy są normalnymi dziewczynkami. I upisano wtedy taki dokument, że dziewczęta są proste, ale że są mądre i że są zdrowe, tak fizycznie jak i psychicznie i niezdolny do halucynacji. Właśnie ten kom dokument podpisany przez tę komisję zaraz po objawieniach stał się podstawą do tego, że na stulecie objawień, a było to w roku 1977, zebrał się Kongres Mariologiczny w Mącztynie w katedrze św. Jakuba. Byli to księża biskupi, księża profesorowie, Uczelni katolickich z Polski, no było też i paru ze świata, którzy na podstawie wszystkich dowodów zebranych przez sto lat dyskutowano, rozważano sprawę objawienia Matki Bożej w I w trzecim dniu ten kongres zakończył się tu właśnie w Gieczwaldzie. A czym? A podpisaniem dekretu przez księdza biskupa Józefa Drzazgę, ówczesnego ordynariusza tej diecezji który władzą otrzymaną od stolicy apostolskiej zatwierdza objawienia Matki Bożej w Gieczwałdzie, uznając je za prawdziwe, jako nie sprzeciwiające się ani wierze, ani moralności chrześcijańskiej. I od tego czasu Gieczwałd jest jedynym miejscem w Polsce objawień Matki Bożej, urzędowo i uroczyście zatwierdzonym przez Kościół, bo co do innych miejsc, no to jak na razie Kościół Święty jeszcze się nic nie wypowiedział. No to co, już was umęczyło? Mocno. Mocno? No, no to tak, no, no, za objawienia się skończyły, ale ksiądz Towar Weissen tak żył takim troszeczkę nerwowo. Bo wiedział, że teraz te władze pruskie mogą zrobić na złość tym dziewczynkom. Bo przez te objawienia, przez te dziewczynki, to codziennie tysiące ludzi przechodziło przez gieszwałt. chodzili w takich pielgrzymkach, śpiewali pieśni po polsku, odmawiali głośno różaniec. No a to się władzom polskim nie podobało, którzy przecież walczyli z polskością. No więc wiedział, że, że mogą im zrobić krzywdę. Dlatego rozmyślał sprawę, poprosił do siebie rodziców, tych dziewczynek, porozmawiał z nimi, coś im zaproponował. No, tak no, zaczęli się kręcić, jak te wężyki. Takie ciężko było się zdecydować, ale w końcu, no dobrze, niech tak będzie. I umieścił ich w koło Torunia, u sióstr Szarytek. One tam prowadziły szkołę i pod opieką tych sióstr szarytek one się tam dalej uczyły. A po skończonej szkole, no jedna miała 12, tak? Druga 13. Jak skończyły szkołę, no to musiały mieć też 17 czy 18 lat, nie? Obydwie zdecydowały się i wstąpiły do zakonu tych sióstr szarytek. I tu zaledwie na, na tym terenie świętej Warmii przebywały gdzieś. E, gdzieś 3 lata i zostały wysłane do Paryża, do Francji. Po dziesięciu latach pobytu w zakonie Basia Samulowska zostaje wysłana do Batemali. Przecież to jest? No ta ta część w Ameryki. A po co nam? No na misję świętą, żeby pomagać misjonarzom w ewangelizacji. A Justyna po 15 latach zostaje wysłana do Niemiec jako siostra zakonna. Tam pracuje i tam umiera. Ale co nie robi ta Basia Samulowska, tam właśnie w tej dwa Jak ona się tam dzielnie spisuje. Najpierw co ją tak bardzo zabolało, wiecie, tam jest strasznie ostry klimat. To jest gorąc to tutaj jak było tam powiedzmy 25-30 stopni, to już ludzie nie wiedzieli co już zdzielali ze świetleniem i do piwnicy włazili. A tam codziennie jest temperatura taka mocna. No i w związku z tym są różne choroby zakaźne. I jak taka choroba zakaźna dotknie jednego w rodzinie i tego człowieka się nie odizoluje, no to zaraża się drugi, trzeci i wszyscy do domu. No a nie było wtedy takich środków leczenia, jak to dzisiaj. Le leczenia, to znaczy szpitale, kliniki, lekarze, a wtedy tam nie było jeszcze tak. No to co robili? No wynoszą do no, takiego rozchorowanego człowieka z, z rodzinnego domu, tam gdzieś pod drzewo, pod jakąś palmę i on tam sito, i tam dogorywał. No. A ją serce bolało. No jak tak można z człowiekiem robić? No jest zakonnicą, jest przełożoną zakoną, ma dobre powiązania takie z władzami państwowymi, którzy id idą na rękę sprzyjają jej. I ona zaczyna budować szpital dla nieuleczalnie chorych, tam w Gwatemali. Potem znów za uzbierane pieniążki, znów zaczęła budować piękny kościół. No i bardzo tam dzielnie się spisała, bardzo się tam dzielnie, naprawdę pracowała tak pięknie, że jej siostry, bo tam jeszcze ksiądz pojechał, to Jedna siostra jeszcze żyła, też opowiadała, a ona okrągłych pobywała, jako, jako nowicjuszkę. Ojej, aż płakała z radości, jaka ona była dobra, jaka wyrozumiała, jaka cicha, a spokojna. Nigdy głosu nie podniosła i nie miała czasu dla siebie, a wszystek czas ofiarowała Bogu i ludziom. No i teraz umarła w 1950 roku w 85 roku życia. No i tam jest pochowana. No i co teraz? Wiemy jakie były warunki. No nie można było, nie, że, żeby się rozpocząć jakiś proces do beatyfikacji. No ale teraz, kiedy już, te, już się to polepszyło, więc no specjalną ekipę zatwierdzoną zaprzysiężoną wysłał ksiądz biskup tam do Gwatemali. Którzy tam jeszcze spotkali osoby, które właśnie pamiętały dokładnie tę Basię Samulowską. No i zrobili wszystką dokumentację, to zatwierdzone przez biskupa i zostało wszystko przesłane do Watykanu. I teraz czekamy, kiedy Ojciec Święty ogłosi ją błogosławioną. No może się doczekamy. może się doczeka. Może ja już nie, ale wy ale jeszcze tak. A proszę księdza, jeszcze jakby nam ksiądz coś powiedział o tym drzewie klonowym, na którym się objawiała Matka Boża. Czy to drzewo tam jeszcze jest obok tej tabliczki? No nie, tam na, tam jest taka tabliczka, nie? Że tu rosło drzewo klonowe, na którym objawiła się Matka Boża. Przez 10 lat od chwili objawień wierni przychodzili pod to drzewo klonowe, i pod tę kapliczkę i tam codziennie odmawiali różami z rano w południe i wieczór. Tak było przez 10 lat, a w 11 roku przyszła taka okropna zawierucha. No Kroniki parafialne zanotowały, że niektórym gospodarzom zrywała dachy z mieszkań. No to możecie sobie wiedzieć, jakie to było okropne coś. I jak ta zawierucha tutaj przystawiła, tak to drzewo runęło z korzeniami, i rozczasło się w kawałku. No nieprawdopodobne. Ale, że nikomu z tych ludzi, którzy byli na modlitwie, nikomu się nic nie stało. A co z tego drzewa zostało? No tu właśnie przyniosłem wam krzyż. To jest zrobione z jednego z konara tego drzewa klonowego. Tam w kabliczce, jak pójdziecie jutro, to za kratką, tam zobaczycie takie kawalątko. To właśnie to jest z tego drzewa klonowego, A resztę tych jazzów, tych drobiazgów to pozabierali ludzie, którzy byli na tej modlitwie różańcowej jako pamiątki, jako relikwie z tego drzewa, na którym spoczęła stopa matki Bożej. Ale nas do Nie. jeszcze? O, to jesteście bardzo No moi drodzy, ja chciałbym, występowałem w telewizji, trwam i tam opowiadałem o tym cudownym uzdrowieniu tego chłopaka osiemnastego, nie wiem czyście byli. No to już tego nie będę mówił, bo niektórzy może Nie, słyszeli, ale to do innego, już późniejsze, późniejsze uzdrowienia, w 1995 roku, a było to 26 maja. A to jest dzień? O, o, właśnie. To mi się zapamiętało. I tak po mszy świętej wieczornej, tak jak dzisiaj, no po kolacji, wybrałam się tu przez podwórko na tą alejkę, tam do ośródełka. No ale mszy w maju, to, to, to, to jeszcze przyjdzie winno, mocno było. No i idę tam tą alejką, patrzę się, coś podobnego. A przy źródełku no taka duża gromada jak pas Tutaj z 50 ludzi z jednego autokaru. Ale oni się tu nic nie zarejestrowali. Gdzieś wysiedli, tu się znaleźli i śmiali się tam rozmawiali. to No bo widać że nic, nic nie wiedzieli. No i sobieś no to iść tam czy nie iść? A pójdę. I kiedy byłem już tak gdzieś 30 metrów do, do źródełka zauważyła z tej grupy, zauważyła jedna pani, pokazuje paluszkiem na mnie, że o, ksiądz idzie. Za chwilę patrzy się, ona wychodzi naprzeciwko mnie, za nią, za nią podąża mężczyzna. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus <trym> na wieki wieku panu. Czy ksiądz jest stąd? Tak. Tu ksiądz pracuje? Tak. Proszę księdza, bo my jesteśmy ze Szczecina. Tak jeszcze nic nie wiemy o Gieczwałcie, a czy mógł nam ksiądz coś opowiedzieć. Bardzo byśmy byli wdzięczni. No do apelu jeszcze tam daleko. Dobrze, mam czas. I usiedli sobie na ławkach, bo tam w okresie już później, teraz już od maja, to tam ławki się on roz, rozkłada. Na ławkach sobie usiedli, a którym brakło miejsca, no to stali. No i opowiadałam im. O, o tych objawieniach, o tych cudownych uzdrowieniach. Tu. I kiedy właśnie o tym opowiadałem, zauważyłem, że z tej grupy wstała z ławki, jedna taka pani, dość taka korpulentna. No i sobie myślę, co, sprzykrzyło się już jej? Znudziło? Chce uciekać do lasu czy gdzie? Ale ona nie, ona kieruje się do źródełka. I po tych schodach schodzi do źródełka, zeszła, ukucnęła, tylko że plecami była do mnie zwrócona, tak z odległości dwóch metrów, dwóch pół metra. No i nie wiem, co ona tam robiła, czy sobie obmywała roczki, czy buzię, czy nogi, nie wiem. No bo jak mówię, plecami była do mnie zwrócona. Jak to też długo trwało, no trudno mi jest powiedzieć, no bo jak tutaj tłumaczyłem, mówiłem, to na zegarek nie patrzyłem. Ale przyszedł taki moment, że ta pani z tych kucek tak raptownie skoczyła do góry, wiecie, że aż mnie zdziwiło. Coś to, jakaś sportówka, czy coś się chce opisać. ale nie na tym koniec. Ona biegnie po tych schodach do góry i tą prawą ręką tak czepie, takim głosem kobiecym, ale takim przeraźliwym tak krzyczy, o proszę Cię, co mi się stało? No co się stało, co ugryzło, co? czy co? Nie proszę księdza, ja miałam sztywną tę rękę, nie pomogły rehabilitacje, nie pomogły zaszczyki i co się stało? O Boże się. Patrzę na tych ludzi z tej grupy, a oni przez tak, jakby zahymy, zahyptotyzowani. O Boże, coś tu gramy. Mogłabym mi Pani pokazać tą rękę? No owszem, zrzuciła sweterek, a tu biała pluzeczkę taką. Z krótkim takim rękawkiem. No i także właśnie cała ręka właśnie była na, o, o, osłonięta. No i wziąłem i teraz wykręcam tu wszędzie te, No wszędzie I w tych dostawach i mięśnie. No wszystko ładnie funkcjonuje. No cóż, ja więcej mogę powiedzieć. No i ona, ale ona taka była przejęta, że jak ja tylko tę rękę jej puścił, ta ona przeprosiła i poszła pod tajemnicę Różajcową tam przy źródełku w Niebowzięcia Matki Bożej. Tam uklękła i tam się modliła i tam płakała. No a ja bym już nic do dziśnia nie wiedział co to była za pani. No bo skąd to? Gdybym się nie zwrócił do grupy tej, tych właśnie ludzi. I mówię proszę państwa, a może ktoś z was zna tę panią co odeszła? I zgłasza się jedna Pani mojej. ja proszę księdze ja znam bardzo dobrze, tak? A jak Pani godność? Ja się nazywam Irena Lewandowska, tak? A ta Pani co odeszła? To jest nasza Pani doktor Danusia ze Szczecina. A skąd ją Pani zna? No to bo proszę księdza raz rzeczywialiśmy tu razem. Na tą pielgrzymkę, oprócz tego ja się u niej leczę. <gry> a, no to to bardzo dobrze. To, to chyba pani zauważyła, nie, że ta pani miała nieładną, sztywną tę rękę prawą. Jak ja się o to zapytałem, tak tam, i ręka się rozpłakała i mówi: Tak, proszę księdza, to prawda. Ona nigdy tej ręki nie podniosła i nigdy do tej ręki nic nie wzięła. Lewą ręką robiła badania, przepisywała receptę. A ta ręka była zawsze martwa. O Jezus. No wie, wiecie, to nie można tak puścić. A stało się i, i, i koniec dnia. Bo z tą panią nie mogłam się spotkać. Ona była taka zapłakana. Taka była zrozmodlona. Nie było do niej dojścia. No zresztą się nie dziwię. Jak już takie coś tutaj spotkało, no to sobie możecie wyobrazić. No więc <śmiech> mówię do tej Pani i Irenki, Pani Iremko. Pani mówi, że, że się znacie, z jednego miejsca jesteście. Pani się u niej jeszcze leczy. No niech Pani mi poda swój adres. Ja do Pani napiszę i będziemy się kontaktować. Chętnie podała mi swój adres i gdzieś tam po roku czasu napisałem do tej Pani ręki list no i z prośbą, że coś, coś wiedzieć o tej Pani doktor Danusi. Gdzieś tak w miesiącu czasu się zmieniła, że <grym> rozmieściła no i przysyła list, a w tym liście orzeczenie Komisji Lekarskiej. Bardzo piękne orzeczenie, a więc mianowicie po tym, co się stało? Lekarze przedtem ją przecież badali wiedzieli, widzieli co jedna na co ona choruje i wydali tak, no, takie orzeczenie, że choroba, na którą pani doktor Janusia chorowała, nie nadawała się do leczenia. Nie znamy źródła powstania tej martwicy ani nie zna medycyna środków, żeby ją można uruchomić. No to już macie. Cudowne uzdrowienie. A kto jest autorem tych y, katli, y, stacji Drogi Krzyżowej? Tych, y... Jak? Kto jest autorem stacji Drogi Krzyżowej? Eee. wszyscy pielgrzymi. Pielgrzymi. A to, wiadomo, plan to jest tutaj zrobiony u nas. U nas zrobiony plan i robione przed Warszawą jest taka miejscowość i te figurki tam zostały rzeźbione. No i tutaj budowane to wszystko piękne. A w tym roku, a w tym roku przystąpimy do budowy tajemnic, tajemnic różańcowych. Będą od kościoła, od bazyliki w tej alejce różańcowej, aż do, aż do źródełka. No ale to jest aż 20, bo jest przecież dwie, dwie, cztery części, 20 będzie, tu jest 14, a tam będzie 20. ale ja myślę, że, że damy radę, bo jak widzę, jak, nieraz no tak mówi się przy okazji, jak się oprowadza czy coś, no mówię, jakby ktoś mógł, stać go było, no to, bo broń Boże się nikogo nie zmusza do niczego, no, ale gdyby Gdyby chciał złożyć jakąś ofiarkę, no to miałby jakiś tam udział właśnie w takiej, czy innej stacji, czy drogi krzyżowej, czy tajemnicy różańcowej. I jak ja tak patrzę tutaj na te stację drogi krzyżowej, to zawsze mi mówię, to jest dzieło ludzkich serc. Tak, no bo skąd byśmy tak? I z zagranicy, i z Polski, i z misji i z no to co? do co? pan do nie. Jeszcze ja. Nie Jeszcze. 18? To A no to 18, to jest też sporo opowiadania. To jest też sporo opowiadania. Ale, ale bardzo piękne, ponieważ byłem też świadkiem i to było właśnie w tym dniu, kiedy była koronacja obrazu Matki Bożej. I ja tu zauważyłem taką panią, która chodziła z takim młodym panem, tylko że trzymała go zawsze pod rękę, no bo on był ślepy. Nic nie widział. Jak się później okazało, tłumaczyła, pytam się tej Pani, to jest mój syn 18 -letnia. no on nic nie widzi na oczy. Ale jak oni się tu modlili, jak oni się tu naprawdę modlili, to się czuło, że to oni chcą uprosić tę łaskę. No i właśnie w samą uroczystość tej koronacji obrazu Matki Bożej, ja tu pracowałem wtedy w Ełku, ale tu Przyjechałem już cztery dni wcześniej, bo to jest spowiedź i Kazania, trzeba i to. No i mnie na tą uroczystość wyznaczono, przełożeni wyznaczyli mi tam, żeby dy dyżurować koło źródełka. Tam, gdzie właśnie ta woda jest. No wiecie, jakie były czasy, nie? Komu na to, a nieby się stało jakieś nieszczęście, gdzieś tam jeden drugiego przycisnął, czy coś się stało. No później mogłyby, mogłoby być konsekwencje tego. No i właśnie ja tam czuwałem i była godzina piętnasta, już tak ludzie już się rozchodzili, jeszcze do tego źródełka cisnęło się w czterech szeregach. I właśnie patrzę się, idzie ta mama z tym synem. Na lewej ręce on ma zawieszoną laskę białą, a ona go prowadzi. Jak zeszli, no przy jakieś 14 metrów przed źródełkiem. A ona, jako matka, takim głosem, takim, o, tam, takim mocnym mówi, Synku, o tu jest ta woda święta, którą Matka Boża pobłogosławiła i kazała się obmywać. No ludzie, jak zobaczyli ślepego z białą laską, no to nawet ci, którzy byli już blisko, już byli tej wody, no to mówią, Dob dobrze, do proszę mnie, go nie wejdą. I sprowadziła go i zaczęli się modlić. A to naprawdę się czuło, że to była modlitwa wiary. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Matko Boska Kieczwałcka. I wzięła Jego rączkę i pod ten, pod ten strumyczek, no nabrał sobie wody i chlap tak mu na siebie. Ale nic się nie stało. Znów Zdrowaś Maryjo i znów to samo wezwanie znów przy pomocy mamy, nabrał sobie wody, patrzy się, co on teraz będzie robił. A on niesie tą wodę i tak z góry na dół przemył, ale też się nic nie stało. Trzeci raz zdrowaś Maryja, znów nabrał wody i patrzy, no, a teraz co będzie? A on tak od ucha do ucha, czyli co? Na twarzy zrobił krzyż, to pamiętam. Jak zrobił ten krzyż tutaj, ja patrzę, a on tą głową tak przepiecz, przepiecz, przepie i jak nie krzyknie. Mamo, widzę! No ja już byłem 9 lat księdzem, ale dosłownie nogi mi się zaczęły cząść, ręce, wargi mi się zaczęły poruszyć Nie wiem, czy bym dał rady powiedzieć, co? czemuż taki ksiądz nerwowy? To nie, nie normowość, tylko przeżycie. Jak człowiek zauważył, wiedział. Wiedziałem już przedtem, bo się wypytałem i on przedtem, jak oni się ładnie modlili i e, krzyżem leżeli przed obrazem Matki Bożej w kościele I tam przy kapliczce objawień, jak oni się bardzo modlili. No i tu właśnie byłem świadkiem, jak on właśnie odzyskał wzrok. Jakie to przeżycie było? O Boże kochany, opowiadałem to tej księżom z wieczorem, no, bo na drugi dzień musiałem odjechać do Ełku do, do pracy. No i oni później tych zaprosili tutaj, spisali to wszystko. Później orzeczenie Komisji Lekarskiej. No i proszę bardzo, mamy dowody. No więc piękne są te rzeczy. Piękne są te rzeczy. Ja bym wam mógł jeszcze dużo opowiadać, no ale nie mogę już ze względu na to, że już jest 21. No i będziecie musieli rozpocząć adorację, prawda? Bo o to wam chodzi, tak? Tak, tak. tak? Ale moi drodzy, zanim rozpoczniemy adorację, to, to właśnie przyniosłem krzyż, ale zabiorę go ze sobą. Wystawienie zrobię i, i ten krzyż zabiorę. Także będziecie mogli sobie teraz ten krzyż ładnie ucałować. A ja przyniosłem tutaj troszeczkę takich obrazków i tego to będziecie mogli sobie wziąć, no i będę rozdawał jeszcze te płócienka z kapliczki objawi. Ja zakupuję tam, powiedzmy, cały wał taki. To jest przeszło 50-60 metrów w tym malety e, ale płudno lniane, lniane, czysto lniane. No i odcinam 15 metrów, zwijam taki pakuneczek i najpierw kładę na ołtarz przed obraz Matki Bożej. I rano odmawiam różaniec w intencji wszystkich tych, których te płótna dotkną. Czyli, jak mówię, potrzeba omodlić, nie? W południe druga część, wieczorem trzecia część i dopiero po wszystkiemu zabieram te płótna z, z ołtarza i przenoszę na kapliczkę objawień i tam czwarta część różańca świętego litania do Matki Bożej. No i później te pocieńka na mniejsze takie kawałeczki. No i wiernym dopiero rozdaje. A którzy jeszcze chcą, to jeszcze zachodzą tam, wkładą na kapliczkę, mądną się jeszcze. No. Ale jak to mówią, co, co Matka Boża zaleciła, to ja to spełniłem, a resztę, no to już zależy od, od wiernych. I będziecie mogli dzisiaj dostać takie pociąg. Dobrze? Dobrze. No więc za, za, chwileczkę, za chwileczkę, ja się stąd wyniosę, żebyście nigdy nie podeptali tej radiofonii i tutaj będę stał z tej strony, by sobie tutaj, tu może Pana weźmiemy, nie, będzie Wam dawał do pocałowania krzyż, prawda, tu jest taka mm, do obcierania. No i, a kto by miał jakieś życzenie i stać go było na jakąś ofiarkę, na, no to nie jest, nie jest że się musi, no jakby ktoś miał stać było, chciał złożyć jakąś ofiarkę na, na te, właśnie, na te na stacje różańcowe, no to mielibyście udział właśnie w tym, w tym wielkim dziele Różańca Świętego.